Eminencio. Prolegomena do odrzydzania pomyśli profesora Feliksa Konecznego. Liczba dziennika 323. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski. Fascynacja obłędem Fon Stefan Kosiewski, Zarys Estetyki Hazarów, Zniweczona Rzeczywistość. Kanto 711, Rzymskimi, czyta z Frankfurtu nad Menem, autor. Do listu byłych prezydentów Prolegomena do odczydzania pomyśli profesora Feliksa Konecznego po, do prezydentów po Jaruzelskim, Zwoli Kiszczaka, Bronisław Komorowski i tu jeszcze Prolegomena 160, Antychryst EO-Ipso w załączeniu, Polski Komitet Narodowy, Oświadczenie 47 Rzecznik Interesu Społecznego 553 z ubiegłego roku. To będzie w załączeniu. Przechodzimy do czytania dzisiejszego. Eminencjo. 2 maja 2007 roku we Wigilię Święta Najświętszej Marii Panny Królowej Polski Ogłosiłem w internecie krytykę ruchu na rzecz demokracji. Po tym, jak dzień wcześniej, 1 maja 2007 roku, Gazeta Rzeczpospolita poinformowała, że szereg byłych aktywistów żydokomunistycznych, między innymi Marek Borowski, bratanek szefa ubowców Bermana, Włodzimierz Cimoszewicz, TeWukareks, Kareks, Aleksander Kwaśniewski, TeWolek, Olek, oszust, który podał się za magistra, syn Żydoubowca Sztorzmana, Bogdan Lis, oficjalnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, w tak Wolnych Związkach Zawodowych Borusewicza, Strockistowskiego Koru, Andrzej Olechowski, TW Mózg, Wisława Szymborska, żyła z Włodkiem na wiaderku, podjudzała ubowców do zamordowania biskupa Kaczmarka, Jan Widacki, wiceminister MSW w rządzie mazowieckiego, który ze strachu, że wszystko może się wydać, nie dał się zlustrować, wrypać, a z emocji za nie mógł, zanim zabrał publicznie głos, natomiast przeszedł do historii stosunków międzynarodowych pocałunkiem pojednania żydowsko-żydowskiego z szefem państwa zachodnio-niemieckiego jako premier tak zwanego państwa polskiego po Magdalence. Ruch na rzecz demokracji z udziałem Wałęsy i Frasyniuka nie został nigdy zarejestrowany jako stowarzyszenie nie podjął żadnej działalności. Nie moja w tym jednak zasługa, Bóg świadkiem. Ruch na rzecz demokracji po prostu był tak samo kiepską chudzpą, nikczemną ściemą, obrzydliwą zadymą, purimowych przygłupów, jak wcześniej Roat Frasyniuka po kompromitacji Unii Wolności Balcerowicza i jak obecna trzecia kompromitacja tej samej tragi farsy według scenariusza napisanego przez generała Kiszczaka, a wyniesionego w teczkach dyplomatkach ze spalonego w Magdalence Teatrzyku przez nieszczęsnych uczestników Haniebnej Zmowy Lecha Kaczyńskiego, który za występ w tym spisku antypolskim doznał na swoje nieszczęście kariery, której katolik wrogowi największemu nie życzy tak samo jak nie zazdrości trzem księżom, zaprzańcom i zaprzedańcom pójścia w biskupy. Tą samą drogą, roat po angielsku, podpowiedzianą Frasyniukowi z wyraźnym akcentem żydoubeckim, którą w Katowicach idzie w zaparte TW Dąbrowski. Arcybiskup Wiktor Skworc Nie odnosimy się dzisiaj zatem, bo znów nie ma po co i w stosunku do czego? Do listu otwartego tych samych nikczemnych złoczyńców opublikowanego przedwczoraj w gazecie wyborczej Adama Michnika, syna Szechtera który po 17 września 1939 roku przeszedł za Bóg do bolszewików, żeby zostać szefem komunistycznej partii zachodniej Białorusi na terenach byłej Polski. Syn wspomnianego zdrajcy Polski, uczestnik spisku w Magdalence, spiritus mowens, szatańskiego wyniesienia postmortem członka masońskiej grupy Windsor w katedrze katolickiej na królewskim Wawelu, jako i przedmiotowego użycia w tym celu księdza Dziwisza, Don Stanislao, szarej eminencji służby bezpieczeństwa, reprezentowanej we Watykanie za czasów JP2 przez ojca Heimo, tudzież dyrektora muzeów watykańskich, jak i trzeciego, osobistego przyjaciela Jana Pawła II, który 12 lat robił za kleryka i dziennikarza we Watykanie, żeby do trzech jeno zliczyć, ograniczając pajęczynę świętych krów na etatach kretów, bądów, agentów 007. Przy czym 00 dekoduje się niniejszym ze znaków na drzwiach otwierających road do tajemnicy. Zaś liczba 7 to wiadomo, świętość, dla obrzezanych, kabała i tak dalej. Powiedzieć należy wyraźnie Kartagina, mająca gadane w semickim języku fenicjan, wyznawców Baala, musi być zburzona. Jak wrzuciłem obecnemu ministrowi obrony RP przez telefon, po rozmowie niedokończonej, a co ten podłapał, nie kumając w czym rzecz? Albowiem mając gadane, nie musi mieć kumane. Tymczasem kot Enigmy został złamany przez oficerów Wojska Polskiego, nie zaś przez Żyda i pedała Turinga. Widzę, nie Polacy złamali Enigmę, ale jakiś żyd i pedał. Prolegomena do odrzydzania. Pomyśli profesora Feliksa Konecznego, liczba dziennika 28, fascynacja obłędem 395, von Stefan Kosiewski, PDO 29, FO 111. Eminencjo, antychryst, diabeł wcielony, który jako byt realny ośmielił się kilka miesięcy temu zadrwić ze słów przewodniczącego Episkopatu Polski w żywe oczy zaślepiony władzą na stanowisku prezydenta państwa magister niedouczony Red Bull ortograficzny wzięć Żydołubowców o nazwisku Dziadzia, używanym służbowo, który podawał się za opozycjonistę równego narodowym, antykomunistycznym opozycjonistą w PRL-u. Choć raz tylko jeden pozował do fotki przy szarfie uwiązanej do wiązanki pod grobem nieznanego żołnierza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 w sakramentalnym związku małżeńskim. To znaczy, nie kierując się zaleceniami katolickiego nauczania prorodzinnego, które dał mu wcześniej, adresując osobiście na niego swój list pasterski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Episkopatu Polski. Koniec przytoczenia. Zapisałem tak 24 lipca 2015 w kategorii Rzecznik interesu społecznego, 47, oświadczenie Polskiego Komitetu Narodowego. Do czego prowadzą krzyżówki dokonywane szatańską ręką w pracowniach diabła pokazuje fotografia potwora, bestii zrodzonej w dalekim kraju, opublikowana wczoraj przez Bild Zeitung. Straszne. Jeżeli odwołujemy się przy tym do przykładu przerażającego, to przecież nie po to, a żeby wpłynąć wychowawczo na jednego czy drugiego bezbożnika, który nie chce dać się nawrócić ze złej drogi życia żydokomunistę zakłamanego, który wystąpił o paszport PRL razem z narzeczoną, żeby wyjechać do Izraela po ślub religijny w obrządku obrzezanych rytualnie starszych braci Karola Wojtyły z Wadowic. Zaś dojechał ponoć tylko do Wiednia, który był jak najbardziej żydowskim miastem przed drugą wojną światową, bo to już mu wystarczyło do tego, co sobie zamierzył z narzeczoną. Czym Polaków mniemał, że o mami gadając, że nie był tam, gdzie napisał w podaniu o paszport, że jedzie do matki, matki, żony, żeby obcasem rozczaskać kieliszek pod baldachimem nieba. Patrz, Antychryst, Eo Ipso, Polski Komitet Narodowy, 47, Bronisław Komorowski – PDO 160, Fascynacja Obłędem, błędem, Fon Stefan Kosiewski, Rzecznik Interesu Społecznego, 553. Eminencjo. Ewangelia rozstrzyga według świętego Mateusza w rozdziale 18 spór o pierwszeństwo. Jezus mówi że w Królestwie Niebieskim nie byli prezydenci państwa, Sejmu i Senatu z woli Kiszczaka, agenta KGB, są najważniejsi. Ale dziecko jest największe w Królestwie Niebieskim. Przytaczam, kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim i kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Koniec słów przytoczenia słów Pisma Świętego. Eminencjo, nie zawracamy Wisły kijem, kiedy zwracamy się z pytaniem do środowisk akademickich w Polsce, do młodych i mądrych, Polek i Polaków, którzy nie mają jeszcze dzieci. Jaką wątpliwością chcecie się, młodzi państwo, podzielić z politykami w czasie społecznych konsultacji nad projektem ustawy o obronie życia od samego początku, od poczęcia także w probówkach przez Frankensteinów? Kalksteinów? Bez sumienia? Co dobrego? Pragniesz powiedzieć dziecko Boże prezydentowi, któremu, którego zawdzięczasz woli mniejszości demokratycznej, która poszła na głosowanie? której bronią dziś byli prezydenci i bronić będą? Bo cóż lepszego mają do roboty, do obrony, poza dobrem uprzywilejowanej mniejszości? Czyż mieliby może podcinać gałąź, na której siedzą? Gałąź służby bezpieczeństwa? Wywodzącą się z gałęzi KGB, z gałęzi NKWD, ze Żydokomuny Szechtera, Michnika, Bermana, Borowskiego, Kwaśniewskiego, Sztolcmana, Kaczyńskiego, Świętochowskiego, Lenina i Trockiego, która będzie za rok świętować stulecie zwycięskiej rewolucji bolszewickiej, przerzuconej z kasą przez Żydomasonerię Pruską koleją żelazną na tyły frontu wojny światowej. Ze zadaniem zdradzieckiego zamordowania rodziny carskiej, likwidacji przywódczych warstw narodów, dokonania ludobójstwa narodu rosyjskiego, zagłodzenia na śmierć milionów Ukraińców, podjudzenia plepsu potem jeszcze przez żydowskich banderowców i upowców do rzezania Polaków. Jest w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach tablica Poświęcona tysiącom Polaków zamordowanych przez NKWD, wmurowana nie ręką Jarosława czy Lecha Kaczyńskiego, nieufundowana dłonią bliźniaka, który permanentnemu upamiętaniu trockistowskiego korowca brata zawdzięcza jeszcze to, że nie odpowiedział przed sądem wojskowym za spowodowanie katastrofy powietrznej 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem i śmierci 96 osób. Przed tą tablicą w Katowicach wieczne odpoczywanie, racz im dać panie, Zanosimy modły. Składamy zwyczajem polskim kwiaty w miesiącu pierwszych masowych ludobójczych rozstrzeliwań. Wypełnia się niniejszym nauczanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mówi się Kościołowi Świętemu, o braciach naszych nieusłuchanych, o alchemikach ustrojowych, którzy brzydko bawią się dokonując eksperymentów od poczęcia do bezlitosnej eksploatacji żywego korpus chrysti, cierpiącego ciała narodu polskiego.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 nie posłucha, niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik. Antychryst Eo Ipso. Polski Komitet Narodowy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 bowiem sądzić tak można po fakcie, i pragnąc otrzymać PRL, jako tak zwany opozycjonista, paszport uprawniający do wyjazdu do państw kapitalistycznych, Branisław Komorowski oświadczył we Wydziale Paszportów Milicji Obywatelskiej,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 Nie dla ani furażerce na to, wybiera koty za to, tak jakby kobietę miał sobie ponownie wybierać Czelabińska. Z nieco dziś staroświeckim poczuciem misji.